Gawit Moskwa. Słuchajcie Moskwu. Stop, stop, jaka Moskwa! To żadne radio Moskwa, to podcast dla wszystkich. Podcast nie tylko dla Oczu. O Jezus Zaraz z Tobą pogadam, jak to być dziewczyną podcastera, nie? To nie jest. Tak. To tak. podcast nie tylko dla Orłów. Podcast nie tylko dla Orłów. Takie spotkania przed. Nie będziemy tego celu celebrować i robić wielkiego halo. Przed mikrofonem Filip oraz Adam. To jest ten milszy z braci, ale brzydnie, jak to było ładniejszy, ale mniej miły. Ale ładniejszy, ale, ale hamski ten, ten wredny ham. I ten niemilec. Ten słucham wiemy. ciebie, słucham ciebie. To ja, to ja Adam, Retro ja, Adam. Ja mam e, bardzo krótkie pytania Robert Kessling w poprzednim odcinku. Ja musiał się spytać nie to, żeby wysłać jakieś peany albo coś, ale kiedy się spotkałeś pierwszy raz z podcastem Intyko dla Orłów? E, no i nie musisz mówić, że fajny, że interesujący, ale kiedy się spotkałeś z podcastem Intyko dla Orłów i w ogóle skąd podcasting? Zacznę od tego, skąd podcasting. To już kiedyś chyba mówiliśmy nawet w naszym podcastie, ale to powtórzę, że y, zacząłem w ogóle słuchać czegokolwiek. To od, Zacząłem od audiobooków. Y, po audiobookach, znaczy dostęp do audiobooków był dosyć, nie wiem, wtedy nie potrafiłem tego wyszukiwać dobrze w internecie. No Jarek znalazł, że słuchaj, jest taka, jest taka strona, na której ludzie nagrywają swoje audycje i on polecił mi Celuloid, zdaje się. Ja wysłuchałem Celuloid, wszystkie odcinki na raz i nie wiedziałem, że oprócz do coś jeszcze istnieje. No i jakoś tak po linku Trafiłem na chyba Łap Mikrofon, coś takiego, taka strona już teraz chyba nie istnieje, nie podcast.pl, ale to była taka strona, no, takie, łap mikrofon. Mhm. coś takiego było, no i tam trafiłem na bodajże masę krytyczną, na masie krytycznej usłyszałem coś takiego, że Martin mówił o nie tylko dla Orłów, o podcaście z Dublina, wtedy, wtedy chyba jeszcze nagrywałeś z... z z Arkiem, nie z Arkiem, tylko ze Szczepanem, tak? No, Arek Szczepan. No, no Arek Szczepan, tak. No i mówię, zobaczymy, co to jest. No i tak trafiłem na, na podcastie Tylko dla Orłów i chyba zacząłem właśnie od tego odcinka, o którym mówił Martin, bo byłem ciekawy, to chyba był szósty czy piąty odcinek wtedy, bo coś takiego. W miarę coś było ciekawego. <laughs> tak, jeszcze wtedy no. to było ciekawe. No i, no i co? I potem od ponicy do kłębka i jakoś tak to się potoczyło, że wszystkie podcasty już się, się wylały i, no i zostałem, zostałem fanem podcastów. No i co ważniejsze, zostajesz fanem podcastów, a co ważniejsze, sam robisz z Bracholem podcasty. Chciałem się spytać, rozmawialiśmy na ten temat ze Skwarą wcześniej, z Robertem Kestlingiem. Może inaczej, tych odcinków nie macie za wiele, ale jakby mam wrażenie, przez to, że nie macie tych odcinków za wiele, to, to um, odnoszę wrażenie, że to może stały się... To może za duże słowo, ale pewnego rodzaju kultowość retroradia, bo naprawdę odcinki, jak to mówi Przemiąc z Holandii, z Hochlandera, odcinki są wyczesane, dość, yy, znaczy dość nie, yy, bardzo interesujące i dość dobrze przygotowane. I chciałem się spytać, skąd pomysł właśnie? Wiadomo, że chłopaki jesteście trochę leciwe, może nie tak samo jak ja, ale, ale chciałem się spytać... Bardziej leciwszy, jeden drugi mniej. Tak, jeden ładniejszy, drugi mniej, ale skąd pomysł, to jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie, czy podcast coś zmienił w Twoim życiu i w życiu Twojego brachola i w Waszym? Zacznę od tego, że masz rację, tak? Jest to podcast kultowy i są wyczesane odcinki. <śmiech> <śmiech> nie, oczywiście nie możemy mówić o, o tym, że jest podcast kultowy, skoro jest nieco, no, no ponad, krótko ponad rok na, na, na, na, tym, na scenie podcastowej. Jakie było pierwsze pytanie dokładnie? A skąd w ogóle się wzięło ten pomysł? No jak to jest? No to po prostu proste. Słuchaliśmy podcastów no i wiadomo, że w głowie zakiełkowała myśl, żeby zacząć robić coś swojego, tylko problem był taki, że no, o czym będzie podcast? I najpierw miał być coś o filmach, coś takiego, ale stwierdziliśmy, że nie, nie przeskoczymy celuloidu w żadnym wypadku, nie ma szans, e, czyli nawet nie bylibyśmy dla nich konkurencyjni. No i sam nie wiem, jakoś to, jakoś to tak się ułożyło, że najwięcej, o czym rozmawiamy z Arkiem, kiedy się spotykamy, to właśnie wspominamy jakby stare, stare dzieje. No i postanowiliśmy, że to, że to mógłby być dobry, dobry temat do, do podcastów. No i temat się urwał, bo to chyba czailiśmy się, żeby w ogóle nagrywać pół roku. Pomysł był chyba październik, listopad, czegoś tam roku, chyba 2007. A pierwszy odcinek nagraliśmy dopiero w kwietniu chyba, 2008. I to w sumie ja nagrałem. To znaczy tak. Arka namawiałem, ale to nie to, że Arek nie chciał, tylko po prostu nie mogliśmy się nigdy zebrać. Ja, któregoś dnia miałem po prostu wolny czas, powiedziałem, powiedziałem sobie, a, mam to gdzieś, nagram coś. Ale to nie dlatego, że chciałem to sam robić, tylko dlatego, żeby zachęcić Arka. Tak, zresztą o tym mówię chyba w pierwszym odcinku. No i zachęciłem go. Od razu już przesłuchał i powiedział, trochę źle mi pogniewał, że sam zacząłem robić, ale no, powiedziałem, że... że, że i Terazka miłość. Tak jest. Oś od drugiego odcinka i zaczęliśmy nagrywać. No Kiedyś szczęście, dzisiaj, teraz trochę, trochę rzadziej, ale to, to jest tylko i wyłącznie wiadomo kwestia tego, że brak czasu. Arek ma sporą rodzinę. No ja jeszcze nie mam, ale mam taką pracę, że pracuję w domu. Ale teraz obiecujemy, że się weźmiemy. Mamy kilka pomysłów na, na, na nowe odcinki. Jakie było drugie pytanie? Aha, co, pod, co podcastnik zmienił w moim życiu? O, bardzo jeśli, dużo jeśli, zmienił. Jeśli nie? Zmienił bardzo dużo. Eee, nie wiem, nie wiem, czy, czy chcę o tym mówić, ale troszeczkę mi się zmieniło podejście jakby do życia, podejście do ludzi. Eee, tylu ludzi nie poznałem przez całe swoje życie w tak krótkim czasie, nigdy. Yy, i powiem Wam, że, że to... Ludzie, nagrywajcie podcasty, bo to jest fajne. Poznaje się fajnych ludzi. Możecie poznać nas. <śmiech> <śmiech> naprawdę poznałem bardzo do, y, fajnych ludzi i y, y, w ogóle podejście, podejście tych ludzi do, do życia jest, jest, jest całkowicie... Y, no jest takie ludzkie. jest takie ludzkie. Podcast to jest może taki mały grajdołek, który my się tam taplamy. Nie ma, nie ma dużo podcaster, podcasterów w Polsce, ale to, co jest, to jest naprawdę... Y, to, to, to, to są fajne rzeczy. To, jest, to są fajni ludzie, no i chyba tyle. Naprawdę polecam nagrywać podcasty i zrzeszajmy się. Zrzeszajmy się. Ostatnie pytanie z Arkiem dzisiaj krócej, tylko 10 minut. Z Adamem, przepraszam. Podcasty są różne, różniste. W kształcie grzyba i cygara, jak to kiedyś Laskowik mówił. Ale chciałem się spytać... Są podcasty osobiste, Robert Kessling czasami dość osobiście, Maciej Skwara dość osobiście, ja czasem też, chociaż nie, nie jestem do tego przekonany. A wy jakby też osobiście, ale inaczej. Mówicie o tym, co Was kiedyś spotkało w życiu, jakie to życie było w latach 80., -tych, 90., -tych, czasem może nawet w 70. -tych. Chciałem się spytać, czy taka, wiesz, mówienie o swoim życiu obcym ludziom, czy. Czy to może zaciekawić, nie wiem, czy to, czy to nie jest jakaś taka, nie wiem, trochę profanacja albo, nie wiem, może nie, nie, nie, nie mogę znaleźć słowa, ale jakby... Wewnętrzny ekshibicjonizm. O tak? właśnie, o dokładnie. Czy to, czy, czy to nie przeszkadza i czy to, nie wiem, czy, czy to czasem pomaga może albo, nie wiem. Znaczy ja bym chciał, żeby mi to pomagało, bo ja, ja, ja i tak, jeszcze, tak e, nie uzewnętrzniłem się tak naprawdę w żadnym podcaście. No, bo macie właśnie tematyczne podcasty, nie mówicie o Tak, ale bardzo chciałbym nagrać jakiś odcinek e, osobisty. Tym bardziej, że robię coś, robię coś swojego. To jest malutki projekt, to jest krótka forma podcastowa, kompodcast, który już dawno zaginął i tak dalej. Ale marzy mi się coś, żeby nagrać jakiś odcinek osobisty, ale no nie będę nic robił na siłę. E, może po tym naszym dzisiejszym spotkaniu coś nagram. E, to tak, tak jak wszyscy mówili, że podcasty osobiste to są podcasty, które się najlepiej podobają wszystkim e, e, słuchaczom, przynajmniej mi i przynajmniej to jest zdaniem tylko moje, ale tutaj e, wszystkich, z którymi rozmawiałem. Ale dlaczego? Człowiek wywnętrza się, człowiek mówi o, o problemach w No bo, no bo w słuchaj, no bo to jest tak, że właśnie no... No, nigdzie tego nie znajdziesz, nie znajdziesz tego w radiu, nie znajdziesz tego w telewizji, nie znajdziesz tego nawet u kumpli najlepszych, czy nawet nie znajdziesz tego w rodzinie, a znajdziesz to u podcasterów, których tak naprawdę nie znasz, nie widziałeś nich na oczy, no tutaj akurat się stało, że już prawie wszystkich, których chciałem poznać, poznałem, ale to jest właśnie fajne, że e, słuchasz ich na co dzień, <śmiech> nigdy ich nie widziałeś na, na oczy, a a tak naprawdę ich znasz. Znasz ich lepiej niż nawet niektórzy ich, na przykład znajomi, którzy, którzy na przykład nie słuchają podcastu. Także mówię, podcasty osobiste mi się najbardziej podobają, ale co do mojego osobistego podcastu, to nie wiem, czy jeszcze, czy jeszcze jestem gotowy na to, bo jak słyszycie, bardzo się denerwuję teraz, jak, jak mówię do tej gąbki. Myślałem, <laughs> że będę luźniejszy e, i pogubiłem się chyba właśnie. Retro Radio Podcast, nie osobisty, ale w tym sprzedawaniu przez nich tych y, informacji w zasadzie nie sprzedawania, ale dzielenie się na pewno dużo, dużo siebie dają i to przez to ja mówię, słowo kultowe to może jest za, za duże, ale, ale przez to jesteście bardzo rozpoznawalni i mam wrażenie mili. Arek nas tutaj Arek podgląda. Jest Arek jest milszy. Arek jest milszy, ale mniej ładniejszy i ten... Y <głos> w ogóle Filip zadaje trudne pytania, od rana jest 14, dla mnie to jest rano, jesteśmy hmm. troszeczkę wczorajsi, bo hmm. poimprowizowaliśmy, on hmm. mnie tutaj zagarnął z mikrofonem, ja dosłownie nie jestem przestraszony. Słuchaj, gdybyś był, zostali trochę dłużej, mógłbyś mnie z wieczorem po kilku głębszych zapytać, hmm. wam że odpowiedzi były troszeczkę inne. A. bardziej osobiste. Czasem, czasem, czasem trzeba. czasem trzeba tak na, na żywca. Czeimo. Jakie plany Retro Radia na najbliższe 36 odcinków? Na najbliższe 36 odcinków, czyli to będzie mówić o 2017. Do 2017 planujemy te 36. Mm. Yy, to jest chyba nasza jedna z dłuższych przerw. Dwa miesiące nie, nic nie nagrywaliśmy, ale mamy pomysły. I to jest najważniejsze, że mamy chęci, mamy pomysły. No czas nie za bardzo, ale no znajdzie się mm. czas. Znajdzie się czas i znajdzie się ten, te, te, te dwie godziny przy Skype. Ie. Gorzej właśnie wtedy z, z montowaniem jest. Ja, ja wcześniej montowałem, Marek teraz mm. uczy się montażu, już całkiem dobrze montuje i, i, i on, on będzie to montował. No i w tym układzie to możli, możemy, możemy za, zacząć nagrywać częściej. Czyli mówię, no planujemy, planujemy w przyszłym tygodniu nagrać odcinek. Na 100% nagramy. Jak nie, to się zastrzelę. Adam Trędzowski, ta lepsza połowa podcastu Retro Radio. Dziękuję bardzo. Nie ma teraz tego obrzydliwszego i milszego. Nie ma się co denerwować. Mamo, mama dostała rentę? Dostałam. Mama mi da trochę pieniędzy. wie, jak trudno żyć człowiekowi bez pieniędzy. Ale teraz nie dziecko. Zostaw portfel z mamy. Pieniądze nie będą ci potrzebne. Retroradio jest za darmo. wo. Podcast.blogspot.com Mamo, bo się potnę. Dzieje jeste ponownie rontung, Wie z zentung? Nicht nur fir diabla. La radio Division Polonaise vous présente nos salesmen pour les Eagles This is the Polish radio you are listening have a program not only for the Eagles Nie dla sokołów, nie dla mew, nie dla wróbli, nie, nie dla wron. nie dla Dawid Filipczyński, podcast tylko dla orłów. Po mojej przerwie reklamowej, ten milszy, ale brzydszy, ta milsza, ale brzydcza część podcastu Reto Radio, Arek Trendowski, kiedyś byłeś ładniejszy, tak? ale z wiekiem to niestety tak jest. Rozmawiałem z twoim bratem przed chwilą, denerwował się rozmawiając ze mną i nazwał mnie nestorem polskiego podcastingu. Nie wiem, czy mi ubliża, czy co, nie rozumiem, ale... Ale no, ja, się, ja się czuję, nie czuję się na swoje lata Nie czuję się na swoje lata Ale do tematu Chciałem się spytać, zadałem skwarze Robertowi Twoim bratu pytanie Kiedy pierwszy raz Nie tylko dla Orłów słuchałeś Nie, nie oczekuję jakichś peanów albo komplementów Ale kiedy pierwszy raz się spotkałeś Nie tylko dla Orłów z podcastem W ogóle pierwszy raz się spotkałem Z, z, z podcastem Przez, przez celluloid i znalazłem celuloid potem nie mogłem znaleźć tej strony z celuloidem, żeby ściągać te następne odcinki, bo mi się spodobał i wpisałem celuloid i wynalazłem z... mi taką czarną stronę, tam były jakieś podcasty, nie? I jednym też z pierwszych właśnie i to, to była e, właśnie też nie tylko dla Rów, ale m, odebrałem to jako jakiś hermetyczny podcast o Dublinie, wciągnąłem e, jakiś odcinek i i było tam, mówię, a to nie będzie ciekawe, bo to jest o, o Irlandii, to jest o, tam o Irlandczykach. Jakoś nie wciągnęło mnie to, nie? Ja tam gdzieś przesłuchałem to kawałeczek i, wtedy, I w ty, w ty, Nie, nie, nie, w, w tym czasie szukałem czegoś innego Szukałem czegoś y, Do słuchania z, z typu, wiesz Wołoszański, coś tego W Celuloidzie było o filmie, mnie filmy też interesują Także tam coś tego A na przykład był jakiś tam właśnie podcast W Dublinie, gdzie tam było Nie, nie pamiętam co dokładnie było, ale było Z, z cyklu gotowanie w kuchni, coś takiego nie? Było jakieś tam, takie życiowe Które dopiero później odkryłem Że takie podcasty też są dobre, nie? I, I to było nie tylko tak liźnięte, a później to było Adam mi opowiedział o, o masie krytycznej, że to da się słuchać, że to taki gościu że tam gada bzdury, ale tam ściągnij sobie posłuchaj, odwyk i od, odwyku, żebym. I tak powoli, po, po kroczkach, po kroczkach i jakoś to się wykrystalizowało powoli, powoli zacząłem wiedzieć, co to jest w ogóle podcast, co to jest podcasting, co to jest w ogóle, dlaczego jeden jest taki podcast, a, a drugi jest inny. No. Chciałem się spytać, pytałem Adama, twojego brata, o pomysł z Retro Radiem, kiedy wam się urodziło i dlaczego, dlaczego zaczęliście to nagrywać. Chciałbym usłyszeć teraz swoją wersję. Kiedy to się zaczęło i skąd pomysł i... i, i, i, i... czym był pierwszy odcinek, cholera. Ja muszę trochę trochę cofnąć w pamięci, o czym był pierwszy odcinek i wtedy... A, pierwszy odcinek to był Adam sam nagrał, taki to był pilotowy. Mm. Pomysł, był, pomysł na, na nagrywanie podcastu takiego właśnie wspominkowego, takiego, takiego retro radio, coś takiego, już nas y, pół roku zanim nagraliśmy pierwszy podcast I, i przez te pół roku tak tylko gadaliśmy o tym, żeby nagrać, żeby, żeby coś zrobić. to To się narodziło w listopadzie, a pierwszy podcast wyszedł w kwietniu, a pierwszy pomysł taki, a może nagramy coś, ale to tak... Yy, nie, nie byliśmy pewni, czy się nada, nadajemy. E, zaczęliśmy szukać, słuchać szwingu. Szwing te pierwsze odcinki szwingu. Każdy się nadaje, ponoć. No, każdy się nadaje, tak jak głosi hasło prowadzącego tam e, przewodnika. E, także każdy się nadaje, ale. Mm, Słuchając pewnych podcastów, czasami na przykład jak Celluloid, wydawało nam się, że no nie, nie, nie przebijemy, to są tam jacyś goście, tam jeden po szkole filmowej, jeden drugi tam w jakimś tam filmie siedzi, jakiś krytyk czy coś takiego, syn Łapickiego, okrza i tak dalej i mówimy, nie, to, to jakieś ludzie, którzy tam jakieś mają radiowe koneksje czy coś takiego, nie, że to robią, ale... Był Martin, był, był, był, był Odwyk, był yy, Lubię Kiedy Pada. Nie? I zaczęło się właśnie, pomysł się zaczął od Lubię Kiedy Pada, taki, że może my zrobimy też, bo usłyszeliśmy, że to Mafek jest z Peterborough, znaczy, mieszka tu niedal niedaleko nas i zaczął nagrywać podcast i yy, nagrywał o tym, jak gdzieś szedł na jakieś fajerwerki, jak yy... jak Jurek yy, Smakausiek jak Jurek smokał się jak tego typu podcasty i mówimy, kurde, no to są opowieści. Może, ile razy spotkamy się, opowiadamy sobie o różnych rzeczach, czemu by to, to nie nagrać. I, i wtedy nasz pomysł, na, żeby, żeby, żeby jednak nagrać to. I, I troszkę, troszkę tak było, że mm, nie było kiedy, bo to wiadomo, jak w się nagrywa podcast, to jest trochę ciężko z tym, żeby się razem spotkać i znaleźć czas. A, I to, tak się to wleko i Adam pewnego razu postanowił skoczyć na trochę na głębszą wodę. Nagrał sam ten odcinek pilotowy, że już nagrywamy razem. Słyszałem, że byłeś zły na niego za to. Byłem zły na niego trochę na to, bo to był taki nasz wspólny, wspólny pomysł, a, a... No, ale nie. Z, z drugiej strony się cieszę, że to zrobił, bo może by, gdyby nie zrobił tego pierwszego właśnie odcinka pilotowego, zerowego, to byśmy nie ruszyli z tym w ogóle. A tak to ruszyliśmy i jakoś potem po pierwszym podcaście odsłuchując własne, własne własne głosy stwierdziliśmy, że... Dobra, okej, okay, nadaje się, jest fajne, nie? Nie chcę dublować pytań, które zadawałem Adamowi, ale chciałem się spytać. Y, pierwsze komentarze, pierwsze reakcje słuchaczy, y, może jakieś e-maile od, od fanek, coś takiego było i, i, jak, i, i jak na to reago reago reagowaliście? Wiadomo, że komentarze to zawsze takim jest y, wodą na młyn, czy tam, jak to się mówi, y, na, na, na podcasty i, i ten. I cieszą, każdy, każdy, każdy komentarz cieszy, a najbardziej też cieszyły komentarze wygłaszane w innych podcastach o naszym podcaście, czyli słuchając jakiegoś na przykład, czy masy krytycznej, czy, czy nie tylko dla orów, czy bez nazwy, słyszeliśmy o tym, że ktoś usłyszał nasz podcast i to było, i to było takie fajne, to było coś, co właśnie nakręcało nas. E, właśnie, słyszysz głos w, w, w radiu, powiedzmy w jakichś słuchawkach, no w jakimś tam odtwarzaczu, i potem Macie to kiedyś ładnie powiedział: Obcy człowiek zaprasza cię na, na, na swoje wesele, i w zasadzie nie ma żadnych barier, żadnych problemów z komunikacją, pomimo tego, że nigdy się z tym człowiekiem nie widziałeś. Zatem pytanie skromne: Jak to jest? Czy podcast coś zmienił w Twoim życiu? Nowi koledzy, nowe kontakty, czy, czy, czy nie? Czy po prostu nie wiem? Nie ma zmian. Ja nie miałem nigdy żadnych problemów takich z, kontaktem z, innymi, z kontaktów z innymi ludźmi. Jakoś potrafiłem bardzo szybko przejść do rozmowy od Poznania do po prostu do, do rozmowy o dupie Maryny, o, o, do rozmowy o jakichś tam takich innych, te, luźniejszych tematach i jakoś mi to zawsze łatwo przychodziło. Tak mi się wydaje przynajmniej. I, ale co? Czy podcast zmienił to? Myślę, że nie zmienił, ale, tak, ale spotęgował to, że taką łatwość i i, I to, że podcast daje nam duży, duży plus podcastu, to jest to, że na przykład daje możliwość poznania tych ludzi. Nigdy byśmy nie poznali się, gdyby nie było podcastu. Nigdy, I e, teraz nas, na, na, następuje pytanie: kogo warto poznać? Kogo warto poznać? I e, wydaje mi się, że ludzie, którzy robią podcasty, to są ludzie, którzy są twórczy, ludzi, którzy coś ch chcą zrobić, którzy nie siedzą, nie konsumują tego życia, tylko po prostu tak, o, praca, dom, praca, dom, e, futbol, e, wieczorem e, te, w telewizji. E, coś tam nas kręci, coś, coś, coś nas tam dopinguje do tego, żeby jednak coś oddawać z siebie, żeby marnować czas, bo trzeba jednak podcasty przygotowywać, trzeba sklejać je, to, jest, to, to nie jest tak, że, że się usiądzie i się pogada, Pół godziny i się wrzuca. To y, niektórzy mają takie podcasty, ale niektóre podcasty naprawdę trzeba przygotowywać i to raz się, że przygotować, nauczy się do tego podcastu. Dwa, y, poczytać parę rzeczy, merytorycznie się przygotować, później y, to wszystko ładnie połączyć, powyszukiwać materiały dźwiękowe jakieś, y, pokleić. I tacy ludzie, którzy robią podcasty, to, to, to nie są ludzie, y, że tak powiem. Y, szarzy, z, y, którym, których mijamy. To są ludzie wyjątkowi, tak uważam. I takich ludzi warto poznać. I podcasting dał nam to, że możemy się poznać. I, i bez obaw, y, słuchając się tylko z, y, z głosów, mogę y, bez obaw powiedzieć, że y, przyjmę takiego człowieka do domu i wiem, że to nie jest y, żaden tam zboczeniec, żaden y, złodziej y, lub inne tego typu historie. Y, także... Pełen, jestem pełen zaufania, bo ja znam tego człowieka, po na przykład po wysłuchaniu 50-60 odcinkach yy, pewne rzeczy się o ludziach dowiadujesz, nawet nie, jeżeli oni nie mówią o sobie. Arek Tryndowski, ta yy, brzydsza, ale ta milsza część podcastu Retro Radio. Chciałem się spytać na sam koniec yy... Jakie tematy w następnych 36 odcinkach Retro Radia? Coś macie je, na oku? To znaczy, się, mamy bardzo dużo, mam, je, bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo tematów takich jest odwieszonych na, na, na haczyk, je, czeka na swoją kolej. Mamy <śmiech> dużo tematów takich, których zrobiliśmy jakby pierwsze odcinki i, i, i temat się nie wyczerpał i chcemy do, dociągnąć dalej, ale... No, plany, plany, plany, planami, a życie, życiem i ciężko czasami się zebrać i czasami, czasami ciężko jest e, złapać się e, krótko za, za mordę i nagrać odcinek razem. E, planujemy na przykład na następny odcinek nagrać w przyszłym tygodniu i to jest plan taki już e, dosyć, dosyć ścisły, ale czy nam się uda, nie, nie możemy tego obiecać, bo, bo różnie to bywa. Są urodziny dzisiaj, jeszcze mo możemy się źle czuć, mogą być różne tego, inne tego typu historie, że, że powiemy Adam, to przełożymy na jutro, ale wiadomo, jak się przekłada coś na jutro, to już się y, przekłada na pojutrze i tak dalej. Przekłada się łatwo, a, a ciężko właśnie zrobić to, żeby było codziennie, żeby było y, jak, dokładnie, nie codziennie, tylko żeby jakiś dokładny dzień, robimy to i to. Czasami nam się to udaje, czas w większości nam się y, y, nie udaje zebrać. Planowaliśmy w tym roku 26 podcastów. To był plan na początku roku, który tam jeszcze tam przed Sylwestrem był powiedziany, że nie uda się, to jest pewne 100%, nie? Ale, ale mamy, mamy dużo, dużo pomysłów, naprawdę dużo takich pomysłów, których nam nikt nie zabierze, bo raczej nikt nie ma podcastów takich tego typu, o tego typu profilu żeby nam ktoś zabrał ten pomysł. A nawet gdy zabierze, to i tak mamy swoje, swoje, swoje zdanie, swoją, swój punkt widzenia na dany jakiś tam, nie wiem, problem, czy tam y, daną sytuację, czy dane jakieś y, popkulturowe zdarzenie, które zdarzyło się w przeszłości. Tak Radio, Arek Trindowski, dziękujemy za spotkanie. No i cóż, y, wytrwałości i więcej czasu i wyrozumienia żon. To jest y, jeszcze, y, No właśnie, wyrozumienia żon, to też jest, y, bo... Trzeba podziękować tym naszym dziewczynom, bo naprawdę czasami mają z nami krzyż pański, bo zamiast na przykład iść z dzieckiem na spacer, na, na plac zabaw, to szukam materiałów jakichś albo z kimś piszę. To już nie mówię o, o, o, o robieniu podcastów, tylko chodzi o tą całą społeczność podcasterską, nie? że człowiek się tam gdzieś spotyka, gada z kimś na na Skype'ie, lub tam pisze do siebie, lub coś tam dla kogoś robi, nagrywa się jakieś dżingle, jeden drugiemu i, i to też zabiera czas. To trochę odciąga nas od tych, od tych dziewczyn, od tych rodzin. No ale no wiadomo, każdy musi mieć jakiegoś tam swojego konika, jakieś hobby. I dziewczyny no, rozumieją to, no, znoszą to jakoś z nami. Ten, ten, ten, ten. Muszą, no, bo inaczej muszą. nie będzie na kosmetyki, co? Tak, właśnie. Dobra, dziękuję Jarek bardzo za spotkanie i, i mam nadzieję, że się mniej denerwowałeś niż twój młodszy brat, ja, bo Brachol mówił, że ten. Ja z reguły jestem taki no. bardzo, bardzo... Ja, ja jestem tym, który się mnie denerwuje zawsze. Adam, Adam, jest, Adam jest spięty taki bardziej a, i się rozpina w trakcie, a ja podchodzę do wszystkiego taki, taki no... Pierwszy, pierwszy, pierwszy, na egzaminy, pierwszy, na wszędzie, pierwszy, jakieś tam coś wysyłali mi zawsze z klasy. Gdzieś tam ktoś miał coś odpowiadać, jakieś y, y, pytania, to Arek zawsze. Pytałem się Roberta Kesslinga o, o to już ostatnie pytanie, czy podcast może ewoluować? To znaczy, może nawet nie, nie tematy, ale czy forma? Czy, czy, czy coś się może zmienić w tym, co, co gadamy? Nie, nie chodzi o to o czym gadamy, tylko jak gadamy. Czy to jest jakby zawsze ta sama forma? Gąbka, mikrofon, sprzęt i, i, i koniec końców słuchacz, czy można jakoś inaczej to, to sprzedać, nie wiem. Ja na dzień dzisiejszy nie widzę, bo na razie jest... To, to co jest, to i takie skulawe, a jak będzie dalej, to zobaczymy. No, nie widzę... Ech. Czy są jakieś pomysły na to, żeby było, było, było lepiej? Są. Ale czy będzie lepiej, to zależy od słuchaczy. Właśnie, od słuchaczy wszystko zależy. Komentarze to jest jedyna zapłata, jaką mamy. Parek, dzięki bardzo za spotkanie i zobaczymy, jak to będzie. Z zobaczymy, czy, czy ten, czy... Nomen, nomen, nomen nie, ale ja powiedziałem, że troszeczkę kultowy jest ten podcast. Z racji tego, że takimi kultowymi tematami się zajmujecie i, i dużo ludzi w średnim wieku lubi właśnie wracać do przeszłości, nie rozpamiętywać, ale pamiętać. I myślę, że wy tą lukę idealnie zapełniacie, czyli, czyli przypominacie i czasem rozrzewniacie i po prostu okej. Okay. taki podcast docelowo do, kierowany do, do, do właśnie do 30-latków takich nie? jak my jesteśmy, do takich starszych jak my, tak a że czasami słuchają nas i ludzie, to, to fajnie, to, fajnie to, to, to, to, to to duży plus bo mogą się dowiedzieć parę ciekawych rzeczy o, o czasach, których który żyliśmy o, o czasach naszej młodości o, o, tych, co nas, to, o tym, co nas kręciło co, co, co, co, jak się żyło po prostu to jest jakiś e, pewien rodzaj dokumentu do retroradio. Radio dokument i zapisywanie przeszłości nie wiem jak to nazwać inaczej tak myślę, to tyle Dziękujemy bardzo i Dziękuję zapraszamy dobra. na kolejną rozmowę. Pozdrawiam gorąco słuchaczy, nie tylko dla Orłów. Jest to dobry podcast, który ma mało komentarzy, także komentujcie. Nie, nie, komentarze z komentarzami. Robimy to dla siebie. Żyletek brak, zapałek brak. Może pan ma chociaż bateryjki? Nie ma żadnych. Nie ma żadnych baterii. Ani płaskich, ani ta, żadnych. Jakieś imprezę w domu zrobić powiedzmy, no, no no niestety, ale tej wódki jest za mało. A niech się pani trafi jakiś gość, który naprawdę pani chce go przyjąć i idzie pani na metę, tysiąc złotych w niedzielę kosztuje butelka wódki, no to jest tragedia przed Chirany się u mnie bujają, że Randol się trzęsie, a uwagi to nie daj Boże zwrócić takie tam towarzystwo. Retroradio, odcinek numer 1. Cześć, to jest nowy polski podcast, Retroradio. Ja mam na imię Adam. A Nada jest z Anglii, a, ściślej mówiąc, z Market Harborough. Jest to chyba drugi, trzeci podcast z Anglii, nagrywany w Anglii, więc pozwolę sobie dołączyć do tego zacznego grona i mam nadzieję, że no, nagram przynajmniej z 10 odcinków. No, to, to dlatego, że no nie wiem, czy mi czas pozwoli, bo jak wiadomo, czasu coraz mniej. Tak jest, im człowiek starszy, tym ma czasu coraz mniej. Dobrze. O czym będzie podcast? Szczerze mówiąc, no, podcast już nagrałem raz, znaczy nagraliśmy, bo mam tu na myśli mojego brata. E, nagrywaliśmy sobie przez Skype'a i no niestety program do nagrywania przez Skype'a w sumie bardzo dobry, no ale wywinął mi taki numer, że e, nie nagrał głosu mojego brata, Tu Polskie Radio, Retro Radio. Słuchacie audycji nie tylko dla Orłów.